Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek czwarty, ciąg dalszy części drugiej Na błękicie nieba płynie kilka tylko bielutkich i puchowych chmurek. Złote promienie przenikły jej przed kały, słońce zasieje Całą potęgą swego światła Roślinność uderzona nagłym ciepłem Pod oczami prawie wyrasta Rozwija się i rozkwita Nad doliną przeżniętą krętą rzeczółką Wśród zaoranych pól Bieleje wieś wielkie dęby Pamiętna zwycięstwem wojsk polskich Pod dowództwem generała Skrzyneckiego odniesionym nad wojskami Moskwy. Piękny to czas w naszej historii. Powstanie 29 listopada i wojna 1831 roku. Wykazała ona dzielność i żywotność narodu. Wstrzęsła ogromną Moskwą i pokazała możność obalenia jej. W dążeniach narodu tak politycznych jak towarzyskich i umysłowych, nadała zwrot ku pojęciom i obyczajom narodowym do polityki i myśli samodzielnej. Nie mówię tu nic, dlaczego ta wojna upadła. Przyczyny klęski są bowiem zbyt znane, zbyt często były powtarzane, ażebym je tutaj z korzyścią mógł Powtórzyć, błędów było wiele i one nie mogły być naprawione przez męstwo i odwagę. Było dosyć odstępstw, fałszywych kierunków, ale serce się uspokaja widokiem licznych ludzi z prawdziwym pojęciem sprawy. Upadł ten świetny i chlubny ruch narodu, powiększył niedole i klęski nasze, ale w odradzaniu wewnętrznym naszem stanowi epokę i kiedyś dopiero, gdy już nie będziemy czuli klęsk i niedoli obecnej, będziemy w stanie ocenić sprawiedliwie to powstanie. Już wieczór przybyliśmy do miasta powiatowego Mińska, Zostawili mnie na ulicy, a tymczasem zanieśli papiery do inwalidnego i etapowego naczelnika. Siostra moja poszła ulokować się w mieście, a ja wraz z kozakami, i całą czeredą podróżników, oczekiwałem naczelnika. Ostatnie odblaski słońca już znikły. Na niebo granatowe wypłynął księżyc i tysiące gwiazd, jak na sukni Matki Boskiej Częstochowskiej, zaświeciło na niebieskim stropie. Wiatr się poruszył, chwiał i szumiał z wysokimi nadrożnymi topolami. Stoje już jedną godzinę i drugą, a naczelnik... Nie wychodzi. Siostra przyszła z miasta, siadła obok mnie na ulicy i oczami powędrowała w ślad za drogą moich ucz. Wpatrywaliśmy się w te hafty niebieskie, jak je nazwał poetycznie Jan Kochanowski i w blady księżyc kochanka wszystkich marzycieli. Powaga nocy odzywała się w duszy swoim Smutnym, poruszającym głosem, a te topole tak tęsknie wieją, jakby mnie żegnały. Po kilkugodzinnym oczekiwaniu na ulicy wyszedł wreszcie kapitan, który nas tak długo i niegrzecznie utrzymywał przed domem. Obejrzawszy mnie przy księżycu, kazał zaprowadzić na odwach. Pożegnałem się z honoratą do jutrzejszego widzenia i poszedłem na odwach. Tam wsunięto mnie do obszernej izby, oświeconej zakratowanymi oknami z świeżego powietrza wszedłszy nagle do izby pełnej zaduchu i smrodu, uderzony zostałem jakby zawrotem. Po chwili przyszedłem do siebie i pytam kozaka. — Gdzie mam nocować? — Tutaj — i wskazał na miejsce obok prawie odartego, bez koszuli aresztanta. Trącił go ręką, kazał mu posunąć się i zrobić dla mnie miejsce. Zapytałem, czy mi nie dadzą słomy do spania. Zaśmiał się kozak i odrzekł, że nie ma w zwyczaju dawać słomy na odwachu. Otóż to pościel Tedeski i poszedł sobie. Niekontent z odpowiedzi i takich zwyczajów odwachowych położyłem się jednak obok sąsiada, który ciałem i brudem zgęszczoną atmosferę psuł jeszcze więcej. Jak tę noc przespałem? Nie wiem. Na drugi dzień obudziłem się wcześniej od innych. I spojrzałem przez kratę okna Na wschodzące słońce Z za kościoła i drzew Wychylała się czerwona tarcza słońca Przez wybitą dziurę w szybie Zaleciał mnie świeży, wonny oddech poranku Przytknąłem usta do szyby I wciągałem w siebie lekarstwo dla płuc Czyste powietrze Towarzysze mego noclegu już się pobudzili. Jeden się modlił, drugi ziewał, trzeci wyszukiwał wszy w swojej koszuli. Inny fajkę zapalał, inny jeszcze ubierał się w zgałganione spodnie i czyścił je. O, okropne fizjonomie tych ludzi. Włosy na głowie do połowy od ucha do ucha wygolone, na przedniej wygolonej połowie głowy włos zaczął się puszczać, u innych już sterczał jak ściernisko, u niektórych jeszcze się nie pokazywał, a na tej goliźnie z daleka widać było wędrujące stworzenia. Twarze zarosłe brudem, niemyte, Opalone, wynędzniałe, wykrzywione niedolą, spodlone rozpustą, wychudzone przez głód, ani jednej między nimi szlachetnej, ani jednej poczciwej twarzy nie było. Ubiór popadany przez stare, wytarte i łatane spodnie, przez koszule ciągle padające się, Płaszcze żołnierskie. Widać było w różnych miejscach brudne cielska. Podnieśli się, zabrzęczeli kajdanami i przybliżyli się do mnie z powitaniem jako swego kolegę. Rozpoczęła się rozmowa. Z niej poznałem, iż wszyscy byli dezerterami, że brali na wyżywienie dziesięć groszy, a funt chleba kupują po sześć grosz. Są więc ciągle głodni. Mnie nawzajem zaczęli pytać, skąd, kto jestem. Odpowiedź moją przerwał hałas i krzyk z drugiego kąta, który zwrócił na siebie uwagę wszystkich. Jeden z nich na noc położył chleb pod głowę. Sąsiad... Skorzystał z nocnego snu, chleb wyciągnął spod głowy i zjadł go. Zawrzała wielka kłótnia między nimi. Nie wiem, jak się skończyła, bo kozak przyszedł właśnie po mnie i prowadzi do siostry, która u naczelnika wyrobiła pozwolenie przepędzenia ze mną ostatniego dnia. Pobiegłem uradowany do kochanej siostry, wielce ucieszony, żem się wyrwał z tego towarzystwa odwachowego. Cały dzień byłem z siostrą pod strażą i dopiero na noc powróciłem na odwach. Dzisiaj w Mińsku przypadła według marszrutu dniówka. Mińsk, zbudowany na równinie, Między drewnianymi domkami są i murowane, niektóre odrapane z opadłym tynkiem, wypadłymi oknami, rozbitym dachem. Inne, czyściutkie, z ogródkami pełnymi kwiecia, przez szyby widać kwitnące róże i bieliznę firanków. W ogóle widać, iż to miasto wzrasta, powiększa się i upięknia. Ludność jego dochodzi do półtora tysiąca. Na ulicach jednak pusto. Koło szynków kręcą się kozacy i żołnierze. Na rynku chłopi sprzedają rolnicze produkta, Żydzi od nich kupują i nawzajem rozmaite rzeczy sprzedają. W ogrodzie stoi pański pałac, na rynku niski kościół. A na błoniach spoczywają wspomnienia bitwy 1831 roku. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna